Poranek dwójki. Dzień dobry, a w naszym radiowym studiu meldujemy się w składzie Małgorzata Nieciecka-Mack, Katarzyna Fitzwilliams, Tomasz Szachowski i Magdalena Wojtulanis. Dziś już 106 dzień roku. Do końca roku pozostaje 259 dni. Pogoda. Przed nami względnie przyjemny dzień. Na niebie zobaczymy sporo chmur i gdzie niegdzie przydadzą się parasole. Rano na północy kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia, miejscami głównie na wschodzie i południu kraju, pojawią się przelotne opady deszczu. Optymistyczne wiadomości od IMGW to takie, że w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi... W Kielcach i Lublinie będziemy, możemy spodziewać się 15 stopni, w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 16, w Poznaniu, Opolu i Wrocławiu o stopień cieplej, a w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze to rekordziści nawet 19 stopni. To Symfoniczna Orkiestra Miasta Birmingham pod kierownictwem Sir Simona Ratla, Nagranie z 1995 roku i Symfonia numer 102 B-dur, część pierwsza. Poranek dwójki. A co dziś przygotowaliśmy dla Państwa? Będziemy świętować urodziny naszej młodszej siostry, radiowej jedynki. Po 8.30 odwiedzi nas Weronika Mliczewska, której nagradzany dokument Dziecko z pyłu właśnie trafia do kin w Polsce. Zajrzymy też do Lublina, a tam przypomnienie o grupie Zamek. To był ewenement w ogóle, jeżeli chodzi o wystawy grup artystycznych z Polski w stolicy artystycznego świata tamtego czasu. Okazało się, że grupa Zamek właściwie była pierwszą polską formacją, która miała taką wystawę w Paryżu po II wojnie światowej. Do Muzeum Narodowego w Lublinie zapraszamy po godzinie 6.40. Czekając na premierę Rekwiem dla snu w Warszawie i w Krakowie zaglądamy na próbę tego spektaklu. A o czym jest ta historia? O kondycji, która jest jednym wielkim uzależnieniem z powodu ogromnej pustki, którą po prostu ludzie mają w sobie i szukają czegoś, co spowoduje, że coś poczują, coś osiągną, w jakiś sposób się skomunikują. O spektaklu w reżyserii Jakuba Skrzywanka opowiemy po 7.30. Jest zdecydowanie wcześniej, bo powiedziałam, że Radiowa Jedynka jest naszą młodszą siostrą, jest zdecydowanie naszą starszą siostrą. Ale zanim o programie pierwszym Polskiego Radia, to warto przypomnieć, że Państwo słuchają programu drugiego Polskiego Radia 9 minut po 6.00. Natina Karla Czernego na fortepianie grał Martin Jones, jeden z najważniejszych pianistów, którzy zajmowali się nagrywaniem ogromnego dorobku Karla Czernego. Artysty, który urodził się 235 lat temu. To nie okrągła rocznica, ale być może dobry wstęp do tego punktu programu. Kalendarium. I Katarzyna Fitzwilliams. Mimo, że był nadwornym malarzem, nigdy nie upiększał portretowanych osób, pokazując wady, nawet władców. W naszym kalendarzu rocznicy wspominamy zmarłego 16 kwietnia Francisco Goje. W serii grafik okropności wojny pokazał okrucieństwo konfliktu z perspektywy zwykłych ludzi. Ale malarz potrafił też czerpać pełną garścią z ziemskich rozkoszy. Uwielbiał wszystko, co zmysłowe. Zapach pomarańczy i dziewczęcej pachy, woń tytoniu i posmak wina. Dźwięczny rytm ulicznego tańca, grę światła na tafcie, mokrym jedwabiu, bawełnie. Wieczorną zorzę na letnim niebie i matowy błysk kolby z orzechowego drewna. Nie trzeba daleko szukać wyobrażenia ziemskich. rozkoszy obecne są w całym jego dziele. Od gobelinów, które na początku drogi twórczej projektował dla rodziny królewskiej, Przedstawiają dziewczęta i chłopców ucztujących i tańczących na zielonych brzegach rzeki Manzanares pod Madrytem, dzieci bawiące się w torreadorów, radosne tłumy do wyzywającego erotyzmu mai Nagi. Nie na płótnach, ale na znaczkach. W Hiszpanii pojawiał się Charles Chaplin. Angielski aktor, reżyser i producent filmowy urodził się 16 kwietnia 1889 roku. A tak o amerykańskim aktorze mówił aktor polski Tadeusz Łomnicki. Chaplin był niepowtarzalny, jedyny. Ukazał nam jednostkowy wypadek, w którym było zawarte wszystko. Los. Biednego, bezradnego człowieka. Oglądałem taki fragment filmu z wojny, kiedy Czeplin zasypia i w tym rowie strzeleckim jest dość dużo wody, ale on sobie przecież jeszcze chce czytać, prawda? Więc on zaświecił świeczkę i tą świeczką się poparzył. To, to było dla mnie coś tak niesamowitego, ja zrozumiałem, że to wykracza poza granice tylko sztuki aktorskiej. Jest to sposób myślenia, postrzegania. Przede wszystkim jestem matką, Polką, gospodynią, zamiataczką, sprzątaczką, zakupaczką, a dopiero gdzieś tam potem jest mój zawód. Tak żartobliwie zawsze z dystansem postrzegała siebie i mówiła o sobie Alina Janowska. Aktorka urodziła się 16 kwietnia 1923 roku. Artysta działa wyłącznie na tej zasadzie, że wierzy w to, co mówi. Więcej, że ma potrzebę, ma konieczność wypowiedzenia tego konkretnie, konkretnie tu i konkretnie do tej publiczności. On się może spotkać z tworzywem bardzo miałkim, bardzo nieciekawym, ale musi tak dalece w to uwierzyć, żeby w pewnym sensie jakby znobilitować ten tekst, swoją w niego wiarą. Czyli trzeba się umieścić w tym tekście. Nie może artysta dawać do zrozumienia, że on biedny dostał głupi tekst do wykonania i on się tak męczy. Nie, on musi w niego wierzyć, on się musi w co więcej cieszyć tym, że ma taki tekst. A my cieszymy się, że powstają teksty filozoficzne skierowane do dzieci. 80. urodziny obchodzi Maciej Wojtyszko. Reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz, autor sztuk, komiksów i filmów animowanych. I książek dla dzieci i młodzieży, w tym brąby i filozofii. Możemy, mówiąc o twórczości dla dzieci, tej bardzo dobrej twórczości dla dzieci, mówić o jakiejś filozofii i to filozofii w tym znaczeniu, w jakim mówimy o filozofii klasycznej, którą znamy od czasów Platona przez Kanta do Heideggera. Dlaczego tak możemy mówić? Dlatego, że zdziwienie światem, które stoi u podstaw prawdziwej filozofii, powinno też stać i bardzo często stoi u podstaw pewnych utworów dla dzieci, które próbują tym zdziwieniem światem się podzielić z dziećmi. 102 lata temu urodził się Henry Mancini, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Najbardziej znanym utworem, który skomponował jest piosenka Moon River, wykorzystywana w filmie Śniadanie u Tiffany'ego z Audrey Hepburn w roli głównej. Oto współczesna wersja tego utworu w nagraniu Madeleine Pero, której towarzyszą pianista Lang Lang i gitarzysta Jerry Douglas. Moon River, piosenka z 1961 roku, a nasz księżyc w kwietniu 2026 zbliża się bardzo mocno do Nowiu. To najlepszy czas na obserwacje gwiazd i Drogi Mlecznej. A jeśli śledzą państwo losy Humbaka, który utknął na dnie Bałtyku, ostatnie wieści są takie, że zwierzę nadal żyje. Bardzo mu kibicujemy, a także kibicujemy tym wszystkim, którzy próbują go uratować. Tu dwójka, 25 minut po szóstej. Pierwsza symfonia C. Dur, część trzecia menuet Muccia Clementiego i orkiestra Mozarteum w Salzburgu. Orkiestrą dyrygował Iwer Bolton. Wiersz na dzień dobry. W tym roku minęła 120. rocznica urodzin Samuela Becketa. Przedstawiamy w poranku jego wiersze. W biografii irlandzkiego pisarza szczególne miejsce zajmowała sama data jego narodzin. 13 kwietnia. Antoni Libera zaznaczał, że Beckett chętnie ją mitologizował. Urodził się nie tylko 13 w piątek, ale był to także Wielki Piątek, powtarzał Antoni Libera. Tłumaczem i popularyzatorem twórczości noblisty w Polsce jest także Marek Kędzierski. Przełożył między innymi prozę Beketa, ale także jego poezję. Dzisiaj w poranku słuchamy wiersza Samuela Beketa w przekładzie Marka Kędzierskiego właśnie i w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. Świat, świat, świat, świat i twarz grobowa. Chmura na tle wieczora. De morituris nihil nisi i twarz rozsypująca się nieśmiało Za późno by ściemnić niebo Co rumieni się we wieczór Zamierając drżeniem jak fopa Weronika Mundi Weronika Munda Przetrzyj nam na miłość Chrystusa Pocąc się jak Judasz Znużony umieraniem Znużony policjantami Stopy w marmoladzie Zlany potem Serce w marmoladzie Dym więcej owoców Stare serce Stare serce Pęka poza kongresem Doch zapewniam cię Leżąc na O'Connell Bridge Wytrzeszczając oczy Na tulipany wieczora Zielone tulipany Błyszczące za rogiem jak Czyrak Błyszczące na barkach Guinnessa Przebłysk twarz, za późno by rozjaśnić niebo, doch, doch, zapewniam cię. Zbigniew Zapasiewicz i Samuel Beckett. Duet tak dobrze znany polskim widzom z monodramu Zapasiewicz gra Becketta. Jutro Antoni Libera przeczyta jeden z wierszy Samuela Becketa w swoim przekładzie. dwie minuty po szóstej słuchają państwo dwójki, a przed nami walc a-dur op. 64 Fryderyka Chopina w opracowaniu Leopolda Godowskiego. Na fortepianie grał Jorge Bolet. Zapraszamy Państwa teraz do Lublina, a dokładnie na zamek, ponieważ ukazała się antologia tekstów poświęconych grupie zamek, która od połowy lat 80. XX wieku, te teksty publikowane były na łamach kwaratelnika Akcent, o książka o grupie Zamek, teksty zebrane, gromadzi artykuły drukowane przez wiele lat w Lubelskim czasopiśmie, tworząc spójną opowieść o jednym z najważniejszych zjawisk w polskiej sztuce po II wojnie światowej. Autorami tekstów są historycy sztuki, krytycy, badacze kultury i przybliżają sylwetki artystów związanych właśnie z Rublinem od lat 50. XX wieku, opisując ich indywidualne podejście do twórczości, wspólne działania i próby poszukiwania tego, co w sztuce nowe. Jestem jednym ze współredaktorów niezwykłej publikacji, która tak naprawdę otwiera nadchodzące w przyszłym roku rok jubiluszowy, jest właśnie związany z grupą Zamek. Łukasz Wiącek, współkurator galerii Grupa Zamek i Awangarda. W 2027 roku będziemy obchodzić pełną okrągłą rocznicę 70 lat od powstania lubelskiego ugrupowania, co jest dla nas bardzo ważnym. Momentem I tutaj dzięki inicjatywie lubelskiego czasopisma Akcent, które zaprosił jakby siłą rzeczy nasze muzeum do współpracy przy wydaniu tej niezwykłej publikacji, czyli o grupie Zamek Teksy Zebrane. Zaskoczyło mnie to, że w ogóle ta książka jest, bo na nią czekam już kilkadziesiąt lat i powinna być. To, to mnie zaskoczyło, że wreszcie jest coś o grupie Zamek w jednej książce zebrana. W połowie lat 50. mamy do czynienia z tak zwaną odwilżą, czyli momentem, gdzie jest zejście z tej bardzo mocnej cenzury i to jest moment, w którym artyści formujące grupę Zamek korzystają z tej wolności wyrazu artystycznego i zaczynają poszukiwać zupełnie innego języka, którym się posługują, tworząc nawiązujące do malstwa materii oraz poszukują trzeciego wymiaru. Czyli zrywają trochę z panującym wówczas koloryzmem w akademiach oraz narzuconą przez państwo sztuką socrealizmu. Każdy artysta, który był członkiem grupy Zamek jest wyjątkowy i sylwetka każdego artysty jest niezwykła. Tym bardziej, że teksty, które ukazały się w publikacji pokazują tych młodych wówczas Twórców, zupełnie inaczej pokazują ich ścieżkę artystyczną zupełnie na nowo. Ja jestem współautorem tej publikacji i w tej książce pojawia się kilka moich tekstów z różnych okresów. Piotr Majewski, Instytut Nauk o Kulturze UMCS. Bardzo dużo rzeczy mnie zaskakiwało, kiedy pracowałem na różnych etapach mojej, powiedzmy, działalności badawczej nad e, tymi tekstami. No, przede wszystkim były te zaskoczenia związane z, z samą aktywnością grupy i taką dynamiką, jej wyczuciem tego, co w sztuce było ważne wtedy, kiedy ta grupa działała, czyli w samym końcu lat 50., kiedy zapoznawałem się z głosami krytyki artystycznej z tamtego czasu, zarówno polskiej w wydaniu chociażby Zbigniewa Herberta, jak i zagranicznej w wydaniu na przykład Eduarda Zagera, To zaskakiwało mnie to, jak ciekawie ci krytycy wypowiadali się o grupie Zamek, z jakim zainteresowaniem się właściwie zapoznawali z tą aktywnością taką bardzo odważną jak na tamte czasy. Bardzo ciekawe dla mnie było też zrekonstruowanie na tyle, na ile to było możliwe wystawy grupy Zamek w Paryżu, która odbyła się w roku 1960.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 Myślę też osoby w różnym wieku, z jednej strony czytelnicy starci mogą przypomnieć sobie wiele takich wydarzeń związanych z biografiami artystycznymi ważnych artystów wywodzących się z grupy Zamek, a młodsi też mogą znaleźć pewne też współczesne odniesienia do twórczości artystycznej, która nas otacza i wydaje mi się, że ta twórczość wielu artystów z grupy Zamek jest inspirująca także dla nowych artystów dla nie wiem Cezarego Bodzianowskiego, Oskara Dawickiego, Pawła Alhamera, takich artystów bardzo współczesnych, których też częściowo staramy się wprowadzać jako takie dopełnienie do galerii Grupy Zamek, jako taki dalszy epizod związany z recepcją Grupy Zamek. Więc myślę, że też ci czytelnicy młodszego pokolenia zainteresowani sztuką współczesną mogą znaleźć pewne korzenie współczesności właśnie w nowoczesnych ideach formułowanych w kręgu Grupy Zamek. Zaskoczyli mnie ci dwaj starsi panowie na koniec. Profesor bagiński, ten drugi pan, który pamiętał jeszcze czasy Domu Kultury i Kabaretu, jak oni pięknie, nie stricte historyczno-sztucznym językiem, a jednak tak z taką dozą wspomnień i znajomości rzeczy i wrażliwości opowiadali. Taką najbardziej niepokorną postacią związaną z Grupą Zamek, to był Włodzimierz Borowski, który na wiele sposobów jakby przekraczał różne ograniczenia, granice życia artystycznego. Pod koniec lat 70. napisał taki manifest estetyka, który był samoistnym dziełem sztuki, ale był pewnego rodzaju takim tekstem wspomnieniowym w pewnym sensie autobiograficznym dotyczącym jego kariery artystycznej jako właśnie takiego ciągłego oswobadzania się z pewnych konwencji artystycznych, co jest dzisiaj też takie bardzo bliskie chyba myśleniu o sztuce, która nie tyle ma charakter właśnie przedmiotowy, co jest związana z pewnymi wydarzeniami, zdarzeniami, sytuacjami, relacjami i Borowski był takim patronem nowego sposobu myślenia o granicach, o definicjach twórczości artystycznej prezentacji publikacji towarzyszy wystawa zatytułowana Grupa Zamek i Awangardy, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie. Na spotkaniu była Anna Kowalowa z Radia Lublin, a my nad Bystrzyce zaprosimy Państwa w przyszłą niedzielę. 25 kwietnia audycja dwójka na miejscu nadamy właśnie z lubelskiego zamku. Muzeum świętuje swój jubileusz 120-lecia, a wystawa Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie to nowa wystawa, która poświęcona będzie życiu i kulturze samurajów. 17 minut pozostaje do godziny siódmej i ten czas spędzimy razem z uwerturą do sztuki Szekspira Wiele hałasu o nic i Alfredem Reynoldsem. Polska symfonia baletowa z Birmingham pod kierownictwem Gawina Saderlenda. Dziś wieczorem w dwójce spotkanie, którego nie wolno przegapić. Dorota Gacek do radiowego studia zaprosiła historyka literatury, krytyka i eseistę Radosława Romaniuka, autora wyczekiwanej książki Nieskończona rozmowa Nowosielski i Różewicz. Autor opowiada w niej o trwającej blisko 70 lat przyjaźni obu artystów, przybliża ich spotkania, rozmowy, a także dialogi ich dzieł. Pokazuje, jak ważne zarówno dla Poety, jak i dla malarza było to spotkanie. To zarazem opowieść o wyzwaniach, przed którymi stanęli obaj artyści, tworzący przecież w powojennej Polsce. O czym mówić nie można, o tym trzeba mówić, pisał Różewicz w dedykowanym Nowosielskiemu i jego żonie Zofii wierszu Patyczek. O książce Radosław Romaniuk opowie Dorocie Gacek dzisiaj w dwójce w audycji o wszystkim z kulturą. A oto zapowiedź tego spotkania. Przyjaźń Różewicza i Nowosielskiego nie miała wielu wyzwań. Była dość harmonijna, bo trzeba przyznać, że to nie przypadek, że Różewicz tak y, y, blisko przyjaźnił się z malarzem. Kochał malarzy, a nie kochał pisarzy.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 Nie było między nimi żadnej artystycznej rywalizacji. Był wzajemny podziw, podziw dla wiarygodności artystycznej wiarygodności ludzkiej Nowosielskiego i podziw ze strony malarza dla takiej etycznej wrażliwości przyjaciela. Chociaż przecież no, nie było tak, że się we wszystkim zgadzali. Ja właściwie chyba nie napisałbym tej książki, gdyby oni się we wszystkim zgadzali albo zgadzali w rzeczach dość zasadniczych. Bo taka moja wizja tej relacji wygląda tak, że oni reprezentowali dwa wektory ludzkiego doświadczenia i ludzkiego spojrzenia na naszą kondycję. Ten wektor metafizyczny, który reprezentował Nowosielski, to widzę, to widzę anioła i ten wektor fizyczny, materialny, który reprezentował Różewicz i to nie widzę, ale czuje dramatyzm ludzkiej egzystencji. To jest niezwykłe, że oni mogli ze sobą współistnieć, być tak blisko, tak się jakoś dopełniać i sobie również kibicować. To jest jakaś nauka No i oczywiście to jest też coś takiego, co chyba jest w każdym człowieku trochę Nowosielskiego i trochę Różewicza. I oby w nas było trochę Nowosielskiego i trochę Różewicza. Na spotkanie z Radosławem Romaniukiem zapraszamy do dwójki o 19.10. Autopromocja. Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata, trudno się z nim rozstać. Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień.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 Opowiedź w interpretacji Krzysztofa Banaszyka na naszej antenie codziennie od poniedziałku do piątku o 13:50. Zapraszamy. Autopromocja